Jest ich tylko dwóch. Mają dwa mikrofony. Są silni, zwarci, gotowi. mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. na nawijamy na filmie. Witamy Was znowu w celulodzie, mówi Oksza. I Kortesi 21, 21 lutego. 21 lutego. Luty, Dzie lute. y luty. luty. 21 luty, luty, luty, luty, lute. lutego. E witamy Was ponownie, bardzo się cieszymy, że możemy znowu być z Wami, tym razem bardziej chyba na czas. E cieszymy się, że podoba Wam się nasz ostatni celulodzie z grubej rury. E nie wiem, czy zauważyłeś Piotrek, ale nasz e inteligentny baner reklamowy Google Postanowił zaproponować naszym słuchaczom, w związku z tym, że celuloid jest z grubej rury, e, reklamę układów wydechowych. To <grymne> Tak? Nie zauważyłeś? Nie. No więc, drodzy słuchacze, możecie sobie kupić układy wydechowe i Forda Focusa Diesel po bardzo atrakcyjnych cenach u nas, klikając na banner. Ale się wożysz. No, woże się woże. Witamy w celuloidzie. Zapraszamy na wiadomości. Carlos Saura będzie reżyserował nowy film Amor de Deus powiedz mi Piotrze, trzy największe nagrody świata w dziedzinie filmu. Trzy największe nagrody trzy ja wię... mam powiedzieć, tak. trzy największe nagrody no tak, no Oscary tak. pewnie globy bym powiedział oczywiście i? No i palmy bardzo dobrze. Mm -hmm. Słuchaj, e, nie Carlos tak Saura tak jest e, mm -hmm. chyba jednym z bardziej znanych e, europejskich reżyserów. Zgadnij, ile z tych trzech nagród on zdobył? Zero. Zero. Mm -hmm. wiesz, to jest najbardziej niedoceniony europejski reżyser, jakiego znam. Dostał z tych wszystkich trzech nagród siedem nominacji do Złotej Palmy, ani, ani jednej Złotej Palmy. A wiedział dostał? No wiedzie może też, też coś tam dostał, ale wiesz, to nie, nie, nie, nie w tym... A w a Wajda dostał Niedźwiedzia? A widzisz, widzisz, no widzisz. No Siedem nominacji do Złotej Palmy dostał w całym swoim życiu, jeszcze Karlos Saur'a. E, życzę mu, żeby zdobył może coś więcej tych nominacji. E, najbardziej lubię. Oglądałeś jakiś film z Carlos Saur'y? Jak ja, ja musiałbym sobie przypomnieć. Carmen może? Nie. Znaczy dla mnie Saur'a jest jakby na ten nie patrzeć monotematyczny, bo wie, ciągle trzaska tak jak Spike Lee, ciągle o czarnuchach. No tak. Tak samo ciągle tutaj o tych. No, czyli nie ja powiem ci, czy to, nie, to jest, nie jest jakby mój ulubiony twórca, no ale okay, To w ogóle no ciągle muzyca. No tak. No, będziemy Amor de Deus, będziemy podziwiać umiejętności mistrzów. Capoeira, tak? Tak, no okej, okay, no właśnie. Co Capoeira, to jest? no to jest, takie, to jest taka sztuka takiego, takiego pięknego tańca w, w walce. To znaczy, wiesz, no, faceci, z, to chyba jamańska, chyba, czy, czy, czy brazylijska, taka sztuka walki, Aha. która polega na tym, że oni się tam machają nogami i sobie tam przerzucają nogi, i ręce, różne kończyny między sobą i, i to wygląda bardzo pięknie i tak naprawdę niczem nie służy. Będą bardzo mm. rozbudowane sceny taneczne, które również temu będą No właśnie, temu, tak, tak, tak. to służyć. taki taniec walki i tak mm -hmm. dalej. Okay. Ja, ja tak króciutko tylko i wyłącznie powiem, że zauważyłem dwa nazwiska, Franka Darabonta i Jeffa Goldbluma razem w jednym newsie, więc postanowiłem, że powiem coś na ten temat. Będzie nowy serial NBC, ten się nazywał Seeing Red. Będzie występował Goldblum E, będzie e, reżyserował to wszystko e, Frank Darabont. Jeżeli nie, ma, nie pamiętacie, Franka Darabonta to jest e, e, e, scenarzysta skazanych na Shawshank. Ten film powinniście kojarzyć, pamiętać. Ehm... Ten już pisze jakim Graham Yost, to jest, to jest nie jakby nieistotne, to, to jeszcze dłużo, dłużej można by było opowiadać. Natomiast e, serial e, będzie opowiadał o policjancie, który potrafi rozmawiać z martwymi ofiarami przestępstw. Było, e, e, e, zobaczymy jak to im wyjdzie. Znaczy, generalnie te dwa nazwiska dosyć e, mocno akcentują jakość tego serialu, więc jeżeli ja nawet mówię eee i to, to jest już temat, który był i był wielokrotnie, e, no może wyjdzie coś z tego ciekawego, kort. Ja dowiedziałem się z stron filmweb.pl, że pisarz... Będzie bura, będzie bura. Będzie bura. Pisarz, który napisał książkę, jak, na podstawie której powstał film Sekretarka z Jamesem Sp W tej chwili jest kolejna organizacja książki tego autora. This book will save your life. Pomyślałem sobie, że... Ta książka uratuje podstawie... twoje życie. Mhm. Dziękuję. Przepraszam, ale przypomniała mi, przypomniał mi się bardzo ciekawa książka, pierwsza tego Placzyta, tylko Ty możesz uratować ludzkość. Tak, pamiętam. Only you can save my okay. Chcieliśmy zwrócić uwagę um, panu redaktorowi Krzysztofowi Berendzie mm -hmm. z, z filmu jak Chcieliśmy um, burę po prostu złożyć tak, um, film tak, webowi. Tak. Naprawdę, nie odrobili swoich lekcji domowych. No. Sekretarkę napisała pani Mary Gateski. No, tak, dokładnie. Tak, tak. dokładnie. Tak, nie ma lekcję. nic wspólnego z książką This book will save your life. Nie wiadomo w ogóle, co, co, co się wzięło. Liczymy na oficjalne oświadczenie film webu w tej sprawie. Słyszycie nas, film web? Film web. <laughs> web macie taki sobie kiepski, bo coś chyba nie odrobiliście lekcji i my lepiej to sprawdziliśmy. Także słuchajcie z L -L -L um, No. Ale wracając do, do samej książki This book will save your life. Um, Bardzo mi się to kojarzy z jakąś odpowiedzią y Antykrąg, wiesz, tak ta, ta, wiesz, ta płyta czy kaseta, która rozwali ci życie, prawda? Teraz trzeba przeczytać książkę, która ci uratuje też twoje życie, prawda? Okej, okay, okej. Okay. Ja chciałem tylko jeszcze krótko powiedzieć takie dwie ciekawe informacje, postaram się jak najkrócej. E, po pierwsze, Cameron zrezygnował z kręcenia mangi, która się nazywa Battle Angel i opowiada o e, bojowym cyborgu. Alicie, która zostaje przywrócona przez życie do, przez japońskiego naukowca i staje wspólnie z nim do walki do wszelkimi, ze wszystkimi złocznicami i to jest fantastyczny projekt, który niestety ujrzymy dopiero w 2007 roku. Natomiast, szkoda. Natomiast Cameron rzucił nazwę Projekt 880 i wszyscy zamarli i tak naprawdę nie, wiadomo, nie wiemy o co chodzi ale niestety, niestety nie będziemy oglądali mangi w wykonaniu Camerona co byłoby bardzo interesujące no i Jestem bardzo ciekawy, <coughs> następnych kolejnych posunięć Camerona, bo po mm -hmm. Titaniku on zaczął rozdawać karty. Mm -hmm. e, po na, przykład, na przykład powiedział, że Avalon to jest najlepszy film science fiction, jaki widział w swoim życiu. <coughs> <coughs> nie, czy znaczy nie, nie, nie. <coughs> E, znaczy, nie, jakby nie umniejszająca walonowi mamarosi, który będzie. Nie, nie umniejszając walon Ma Małgorzaty Foremnia. w Małgorzacie Foremnię, którą wszyscy bardzo lubimy, to jednak chyba. <coughs> tak, no więc kontynuując tak. E, kontynuując, e, zauważyłeś, że w momencie, kiedy aktorzy przejmują pałeczkę i stają się producentami jak Sandra Bullock czy, mm -hmm. czy Clint Eastwood, tak, dalej, To niektórym wychodzi to dobrze, a niektórym, niektórym wychodzi to źle, prawda? Nie to jest Sandra Bullock, ja nie słyszałem. No bardzo dobrze. E, wiesz, jak Clint Eastwood i Robert Redford przyjmują pałeczkę jako reżyserowi, jako mm. producenci, to im wychodzi to naprawdę nieźle. Mm -hmm. W którymś momencie artysta w Hollywood zaczyna być samodzielnie niezależny, dzięki mm -hmm. temu, że ma pieniądze. Słuchaj, ja po Titanicu został zgłoszony projekt re realizacji Terminatora Trójki. No i oczywiście pierwsza sprawa to poszli z tym do Camerona z informacją, że czynnik by nie chciałby tego wrezerować. I on stwierdził, że on już nie musi robić takiej hały, żeby zarabiać na życie, tylko on teraz po Titanicu może sam decydować o tym, co on będzie robił. I nagle ja zdałem sobie sprawę z tego, że to, co ja uważałem za no, swojego rodzaju arcydziełki na akcji, prawda? No, Czyli te wszystkie no. Rambosy, Terminatory i tak dalej, to. Wiesz, to, to, to nagle się okazuje, że on to robił po prostu trzaskał dla kasy i on teraz, w momencie, kiedy już ma pieniądze, nie chce mieć z tym nic wspólnego. No tak, odcina się no od tego. No tak, no tak. Jest to mnie zabolało takie, bardzo tak. mocno. Bo zabolało ja ci to. Zabolało ja, ten, no. teraz, ja teraz, drodzy słuchacze, nie słyszycie, nie, nie widzicie tego, ale teraz Piotrka delikatnie głaszczę po ramieniu. Och, Prawda? Tak to jest seksowne. To nie jest seksowne, to jest takie ciepłe macierzyńskie. Macierzyńskie, hmm. ojcowskie, ojcowskie, ojcowskie, ojcowskie Znaczy nie, macierzyńskie bardziej, bo ojcowskie to podobno, żeby to nie było Dobra, e, dzisiaj e, jesteśmy w klimatach bardziej instrumentalno, takich e, p, nie wiem, rokowo powiedzmy no no tak, no nikt nie, nie śpiewa, no może w ten sposób e, Crush, Chasney Eccles Chcemy będzie, zaraz wracamy do nas And the good man, and the good man, and the good man. Jesteśmy z powrotem, to było Chasing. Um, Chasing Echoes. Crush. Witam Was z powrotem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowym filmie. coraz trudniej się komentuje Spielberga, prawda? Coraz trudniej. Bo Spielberg to jednak jest legenda. On zmienił trochę kierunek, wyznaczył trochę nowe tory sobie. Można powiedzieć, że to trochę troszeczkę po tak jak z Andrzejem Wajdą, prawda? prawda? Zupełnie inaczej, w innym kierunku poszedł. To znaczy ta legenda już go trochę tak tak tak zmieniła. Tak nam no. na ocenie obecnych filmów. Prawda? Zupełnie inaczej się go ocenia, no zupełnie to, że inaczej się nie Ogląda jego się film, ogląda się film mm. i mówi się, no tak, film, tak, ale to jest to jest film, to jest to nazwisko no tak. i tak myślisz, myślisz, myślisz, no tak, tak. E, mówimy oczywiście o Monachium, e, o filmie, który, z którym trochę się spóźniliśmy, jeżeli chodzi o recenzję, ponieważ musieliśmy zrecydować Perfect Light z Jessica Jeff, Drake. A który jest niewątpliwie dziełem i że troszeczkę Myśleliśmy, że utrafimy w premierę mhm. ale polską, nie ale bardzo, nie nie, trafimy, nie, nie ważne pewno, no, no, nowy, nowy, nowy, nowy, nowy film Stevena Spielberga, Monachium. E, film, krótko, krótko o tym, o czym jest film. Film jest opowiada o tym, co się działo e, po e, akcji terrorystycznej e, w zabiciu izraelskich Yy, tych lekkoatletów yy, w 1972 roku. Mm -hmm. 11 Iz Izraelczyków zginęło w Monachium na Olimpiadzie na, na Olimpijskiej. Um, Spielberg tak naprawdę opowiada historię. Pomysł jest przebrotny i bardzo fajny i ciekawy i e, bardzo odważny. Pozornie, znaczy ja się spodziewałem czegoś bardzo odważnego jak szedłem na ten film, to znaczy spodziewałem się, że Spielberg w bardzo odważny sposób powi, opowie o terroryzmie, opowie o o tym, czym terroryzm grozi i tak dalej. Podejmie temat i, i, i zastanowi, się się, że... zastanowi się nad tym. Zastanowi się nad tym, ale w taki sposób jakiś taki bardzo dogłębny i dokładny i tak dalej. Um, pomysł jest naprawdę fajny. Spielberg opowiada historię ludzi, którzy... Izraelczyków, Żydów, którzy... Um, mają za zadanie stworzyć zespół, który będzie wykańczał ludzi odpowiedzialnych za zamach w 1972. Jest, znaczy dla mnie, jest to połączenie fajnego, lotnego tematu to znaczy tematu terroryzmu, którym wszyscy na pewno strasznie się zajmujemy i strasznie nas to absorbuje w dzisiejszych czasach. Mamy rok 2005, gdyby, 2006, gdyby ktoś nie wiedział połączenie tego i klasycznych filmów o szpiegowskich. Moim zdaniem jest to taka jakaś fuzja, którą chciał, którą chciał zainteresować. Z jednej, strony, z jednej strony mamy taki historyczny dramat, z drugiej strony mamy ten temat lotny terroryzmu, z trzeciej strony mamy film szpiegowski, czysto szpiegowski. I jest to fuzja ciekawa, ale tak naprawdę na końcu moim zdaniem nic ciekawego nie widzimy w tym filmie jako, znaczy na, na, na mecie, w wyniku, jak wychodzimy z kina po nie ile, dwóch i pół godzin, godziny, tak? Dwie i pół godziny zdaje się film trwa, dobrze mówię? Mhm. Tak naprawdę nie widzimy, znaczy przynajmniej ja nie widzę nic co mógłbym wynieść z tego filmu. Znaczy film jest naprawdę świetny, ja nie muszę mówić o warsztacie, prawda? Mhm. Nie, nie muszę mówić o warsztacie Spielberga, nie muszę Ale. nie muszę mówić o Kamińskim, nie muszę mówić o dobrym montażyście, nie muszę mówić o dobrych, o dobrej muzyce Johna Williamsa, nie muszę, znacie jakiś Spielberga wszyscy znacie, wiecie jak wyglądają jego filmy film jest fantastyczny technicznie Idzie, idziecie dla niego i po prostu oglądacie film Spielberga, jest fantastyczny natomiast wnioski dla mnie są takie które zawarliśmy kiedyś dawno, dawno, dawno, dawno temu w odcinku który się nazywał Przemoc Rodzi Przemoc Rodzi Przemoc E, który... E, morał z tego odcinka brzmiał Przemoc rodzi przemoc rodzi przemoc. I to jest dokładnie to, co wniosłem z tego filmu, chyba, że coś się ominąłem. Kortez? Tak, już? Tak, tak? Mhm. Dobra. No, to nie, teraz daliśmy się wygadać o przed ten monolog, więc zacznijmy recenzować film. <laughs> więc Monachium to... <laughs> teraz, ko, de, teraz monolog Corteza. <laughs> monachium. E, przed... E, przed Listą Schindlera Steven Spielberg był wielokrotnie nominowany do Oscara i nie zdobył tak jak Carlos Stau, o którym wcześniej mówiłem, ani jednego Oscara za którykolwiek ze swoich filmów. Po, po listie Schindlera został chyba, o, chyba nawet dostał albo Oscara, albo został okształtów, no, dokładnie no, nie no. pamiętam. I tak samo jest obecnie z filmem Monachium. Film był nominowany do Złotego Globu za najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz. I nie dostał żadnej nagrody. A w tej chwili jest też nominowany do Oscara właśnie również za, i za scenariusz, i za reżyserię. A oprócz tego jeszcze za muzykę, montaż i najlepszy film. Mm -hmm. I boję się, że, że, że, że również nie dostanie. Ja to jestem, zgadzam się z tobą 100%. To jest jeden z tych filmów, które yy, warto zaznaczyć, że jest... Ale tak na dobrą sprawę trudno stwierdzić, za co tak na dobrą sprawę ma, miałby zostać doceniony. Mhm. To jest na takiej samej zasadzie jak w Pulp Fiction. Był nominowany w bardzo wielu kategoriach i we wszystkich przegrał oprócz scenariusza, dlatego że był rzeczywiście oryginalny. Dobra, Będę złośliwy, a, a co się w filmie opowiesz? O filmie? Techni technikalia i... Tak I ciekawie. nagrody, i splendory, i szampan, i tak dalej. To wszystko bardzo ciekawe, ale coś w filmie <grym> Dla mnie, Ja po skina z kina stwierdziłem, że to jest e, najbardziej e, jak to powiedział, barwne, takie, w najbardziej ujmujący sympatyczny sposób ujęty temat terroryzmu. To znaczy, nigdy nie widziałem, nie widziałem filmu o terrorystach opowiedziane w, w takim Kontekście, że my się sympatyzujemy z tymi ludźmi. tak, sukces Spielberga moim zdaniem polega na tym, że rzeczywiście polubiliśmy tych ludzi. Polubiliśmy ludzi, którzy Aha. wysadzają innych ludzi w powietrze. Zrozumieliśmy, dlaczego ich wysadzają w powietrze. Zrozumieliśmy, znaczy tak, inaczej, morał dla mnie, tak jak powtórzyłem na samym początku, ja bym tak. się tego trzymał. Morał dla mnie jest bardzo prosty. I troszeczkę, znaczy mogę powiedzieć, że mam żal do Spielberga, a z drugiej strony. Może, może, może trochę przesadzam, natomiast troszeczkę mam żal do Spielberga, że nie podjął tematu głębiej, ale poziom, na jakim podjął temat, to znaczy e, przemoc rodzi przemoc, rodzi przemoc i tak dalej, i tak e, dalej. Moim zdaniem na poziomie, w którym to podjął ten temat, zrobił to idealnie. To znaczy, ja, ja rzeczywiście fantastycznie mi się oglądał, nie nudziłem się przez, się przez cały film, dzięki właśnie, mówię, rzemiośle, e, rzemiosłu e, Spielberga. I rzeczywiście mi się to oglądało dobrze. I nie dość, że polubiłem tą ekipę, która wysadza mm. palestyńczyków w powietrze, nie dość, że, że, że, że, że fantastycznie mi się to oglądało, nie dość, że... że, że to no, w ogóle no... historia, historia, historia jest jednak, jakby na to nie jest fajna. Tak, historia to jest, jest fantastyczna. To oczywiście tak. jest bardzo Spielbergowsko zrealizowana. Ale to, co jest interesujące, to, to fakt, że Spielberg jak bardzo wielu filmowców nie chce tak na dobrą sprawę ukazywać tego, co się na, na naprawdę wydarzyło. Tu... Weź w temat. Hmm? No, weź w temat. Nie, nie, nie, nie, nie nie, nie, wchodzi, nie chodzi o wchodzenie w temat. Chodzi o to, że e, czasami masz do wyboru albo opowiedzieć historię tak, jak się wydarzyła, albo wybrać taką wersję, która jest najbardziej filmonośna. Okej, mhm, okej. Okay, okay. I e, Oto mieli ludzie żal do Olivera Stone'a, że wybrał e, e, taką wersję e, wypadków JFK, no tak, tak. która była najbardziej taka ch chwytliwa i najbardziej sensacyjna. Mm -hmm. I o to samo się uczepili e, w liście Schindlera e, do Spielberga, że wziął książkę na warsztat, która nie opowiada do końca e, prawdy i są różne dziwne rzeczy. I tak samo jest z Monachium. E, e, od razu, zanim ten film się pojawił w kinach, to od razu Izraelczycy mówili, że to na pewno będzie nie tak, jak być powinno, dlatego, że facet wziął na warsztat książkę, która nie mówi... Dokładnie. Całej prawdy. Ale powiedz mi jedną rzecz, bo dla mnie to jest fenomen. Spielberg tak jakby e, brał sobie piórko takie i łechtał ludzi mhm. i, i mówił, okej, okay, okej, okay, teraz wezmę najbardziej drażliwy temat i dlatego, że się nazywam Spielberg, wezmę go, zrobię go i zrobię go w taki sposób, że nikt nie powiem. będzie miał nic do powiedzenia. Że nikt nie będzie miał nic do... On się prześlizguje po tych tematach, jak zabłocki... Tak. Chciałem powiedzieć to jest złe porównanie. No, nie, nie, to chyba złe porównane. Ale, ale, nie, okej, okay, się bardzo łatwo po tych tematach, to znaczy rzeczywiście, jak powiedziałeś o liście Schindlera, to tak sobie pomyślałem, boże, jaki to jest ciężki temat i Spielberg go robi i zrobił go dobrze, prawda? Tak. Nie, nie, nie stanął Amistad. po żadnej ze stron, Amistad nie stanął po żadnej stron, ze stron, Monachium nie stanął po żadnej ze stron i tak naprawdę okej, okay, w porządku, w Monachium Fantastycznie się to ogląda, super i tak dalej. Dialog jest uniwersalny, przesłanie jest uniwersalne. Ja to odbieram, ale nie masz takiej, takiej, takiego wrażenia, że Ci brakuje? że to jest takie troszeczkę Ja takie... sądzę, że na pewno Tego, czego tego, mi brakuje, na pewno obejrzymy w drugiej części tego filmu, która będzie najprawdopodobniej realizowana przez grupę arabską. Okej. Okay. <laughs> Będą realizowane przez grupę arabską na temat tego. Wie. No bo zobacz, najpierw idealczycy, a przynajmniej. No bo jakby na to nie patrzeć. Steven Spielberg jest pochodzenia żydowskiego. No tak. No, znaczy, dobra, no nie bój się powiedzieć, że jest Żydem. No, no nie, no jest w porządku. No, i, I w tym momencie oni realizują, wiesz, Żydzi realizują film o tym, że ich agenci Mossadu byli naprawdę rewelacyjni, że wysadzali w powietrze i że musieli Nie, walczyć. nie, ale spłaszczasz, No właśnie no. spłaszczasz, ale właśnie o to chodzi, że, że, że oni, stawiasz stawia sprawę jasno, on stworzył z nich bohaterów, z których polubiliśmy i z którymi sympatyzujemy. No tak. I teraz, po prostu, siłą rzeczy, będziemy najprawdopodobniej lada moment oglądali film o tym, jak, prawda, arabowie ratują, prawda, świat, w który, w który wierzą, więc wiesz. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, spłaszczasz, nie, spłaszczasz. W Monachium nie oglądamy Żydów, którzy ratują świat. No ja spłaszczasz, rozumiem. Spłaszczasz. Ra ra ratują swój świat. Ratują swój świat i widzimy ich rozterki, widzimy ich problemy i widzimy, jak bardzo to jest. Y Najśmieszniejsza, to, co robią. Sytuacja, najśmieszniejsza sytuacja z, całej, z historią tego filmu jest taka, że po realizacji tego filmu skontaktował się przez jakąś różnymi dziwnymi drogami fazę, która się nazywa Mohamed Daoud. I to jest jed, jeden z ostatnich żyjących terrorystów, biorących udział w ataku na, tam w Monachium, no, który okay, tak, okay. tak, i, i wyraził żal i ubolewanie, że Steven Spielberg nie skonsultował z nim tej historii. No to straszne. To straszne, naprawdę. No. Znaczy, ja, ja pamiętam, znaczy, kró, jeszcze krótko o ym, o technikaliach. Znaczy, technikalia. Technikalia. Jeżeli chodzi o technikalia, to zauważ, że Spielberg montuje taką drużynę marzeń. To jest taka drużyna marzeń. To jest, ale wiesz, to jest jesteś taki w tym PSA team, prawda? Taki, taki e, znaczy Czujemy taki, taki, takie zjednoczenie z drużyną. Jest taki, jest taki fajny dobór aktorów, fajne no. zadania im dają. To jest takie wszystko takie sympatyczne. Ja, ja, ja teraz mówię, wiesz, po, po listę Schindlera specjalny jest fakt, że było realizowane na terenach e, polskich, to facet wziął, znaczy Spielberg wziął Polaka, czyli Janusza Kamińskiego. I od tego czasu Kamiński dzień w dzień trzaska z nim kolejne filmy. Zresztą tutaj też, tak? tutaj też. I tak samo jest z muzyką, czyli John Williams. I on po prostu w którymś momencie oni się poznali, spotkali, zaczęli to robić. Chyba Indiana Jones, albo nawet jeszcze wcześniej. Chyba wcześniej. nawet wcześniej. Nie, Indiana Jones. Jeśli nie mylę, to był Indiana Jones, bo to był 81. Ty sam motarzysta, jeżeli jeden Tak, Michael Kahn. tak. Michael właśnie. I to jest ta sama drużyna Marzen, która po prostu trzaska kolejne filmy. I te filmy są na bardzo wysokim poziomie i bardzo dobre jakościowo-techniczne. I nam to nie przeszkadza. Nam to nie przeszkadza. Ale jak ci się podoba e, Bond? Nowy. Jak mi się podobał... E, tak, nie, Daniel. Daniel Craig, tak. Tak, on będzie grał teraz Bonda. Tak, będzie grał Bonda. Ale zupełnie zmieniamy temat, przepraszam. No tak, ale no, wiesz, teraz nam mówić o aktorach. Tak, rzeczywiście mamy nowego Bonda w, w tym filmie. Zwracam wam uwagę na to, przepraszam, ja będę musiał teraz zajrzeć do mojego katalogu z filmami. Chwilę, chwilę, chwilę. Zwracam wam uwagę na przy Enduring okazji, Love, tak. na Enduring Love. Na, na, na ostatni film brytyjski, z nam Craigiem. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć, Enduring Love to się nazywa. Ja powtórzę to jeszcze raz. Enduring Love. Ee, bardzo ciekawy film o... A wolną tłumaczeniu co to znaczy? Wzmacniając miłość. Miłość przed... przed Trwająca, nie, nie wiem, coś takiego. E, e, nowy Bond, czyli Daniel Craig, który pokazuje w Enduring Love. To tak, kurczę, jak To bardzo... jest reklama Viagra. Troszeczkę tak. tak, tak <laughs> like w Jagry. miłość, tak. <laughs> Okej. Okay. Zobaczcie sobie naprawdę, tak, zupełnie, jak, jeżeli chodzi o dygresję, zupełnie e, na boku. E, Film bardzo ciekawy i znaczy ja myślę, że nigdy żaden z Bondów nie był tak dobrze wyszkolony warsztatowo aktorem jak Daniel Craig, co zresztą pokazuje Van Der to dla mnie, dla mnie on jest bardziej taki... E, on ma taki bluźnierczy wyraz twarzy. No on ma bluźnier... Blu... Znaczy oczywiście ma bluźnierczy wyraz twarzy, ale to jest naprawdę dobry aktor. Ja rozumiem. Wa... Ja mówię, warto... Znaczy, mi się, się wydaje, że on w przeciwieństwie do... do... Znaczy, Brosnan, eh, ten, eh, kto tam jeszcze był? Moore, eh, Konniewy, itd. Nie, nie, nie, to był? Mur, Connery i tak dalej. To wszyscy aktorzy tacy, tacy śniadzi, tacy, wiesz, tacy, um, wste, wiesz, o. to tacy przystojni facet, bardzo, bardzo zadbani, a, widziałeś, widziałeś a Daniel pisem. Craig jest, jest, jest, jest typem takiego faceta nie, brudnego, który właśnie no. siedzi e, na materacu i zaraz będzie mordował <grym> tych, tych biednych Palestyńczyków. <grym> nie, znaczy ja myślę, że powinieneś zobaczyć, nie wiem, czy widziałeś Layer Cake. Mm -hmm. Layer Cake to jest film z Craigiem, który rzeczywiście przekonał mnie do tego, że on może być Bondem. Tak. Bo tam są rzeczywiście takie sceny jest film, to Znaczy, film jest fajny. Jeżeli możecie, macie okazję, zobaczcie. To jest film taki mafijno, przygodowo, sensacyjny. Z, z Craigiem właśnie w roli głównej. I to jest film, który wydaje mi się, przekonał producentów do tego, że Craig może zagrać Bonda. Słuchaj, oglądałeś stare z lindą. No oglądałem tak. No słuchaj, w sarze z Lindą. Linda w, w starze jest odpychający. Bo w, w, ogóle, w ogóle nie jest. Wiesz, nie dba o, o to, jak Ale to jest. Ale dla to ciebie wygląda. jest odpychające, nie dla kobiet. Nie, jest naprawdę odpychający. Jest tak, jest, ma źle zrobioną fryzurę, specjalnie oczywiście, źle zrobioną fryzurę, źle jest ubrany i tak dalej, tak dalej, zachowuje się jak dupek. I właśnie to mi się kojarzy z Danielem Craigiem. To znaczy, że tak? on nie ma tej całej klasy która jest nabudowana wokół postaci Bonda. Ja się zupełnie nie zgodzę z Tobą. To znaczy, wydaje mi się, że Daniel Craig ma bardzo dużo klasy i co więcej, ma bardzo dużo takiego brytyjskiego uroku. Ja nie wiem, jak to się będzie przekładało na... Dlaczego my poświęcamy uwagę jakiemuś drugoplanowym aktorowi? Porozmawiajmy o porozmawiajmy. Dlatego, że dostał rolę Bonda prawdopodobnie. Ja chciałem jeszcze tylko na koniec zwrócić jedną rzecz, na jedną rzecz. Uwaga, ponieważ rozmawiałem zupełnie... Poza tematem, tak? Mm -hmm. e, ja muszę, bo Piotrek już wiedział, no ja że ja muszę. Ja, ja muszę po prostu. Charan Hintz. to jest facet, który gra tutaj e, drugoplanową rolę, tak jak facet od cleanup, czyli od takiego usuwania śladów i tak dalej. To jest e, aktor, którego na pewno będziecie oglądać coraz częściej, coraz częściej coraz częściej. Ja już widzę po prostu. Jest pewien moment w karierze aktora, który, w którym on się wybija. Chan Hintz to jest e, facet, który grywał jakieś takie drugoplanówki. E, i grywał ich naprawdę dużo. Ehm, Są wszystkich strahków, tak. Road to Perdition, czyli droga za, do, do zatracenia. E, dziewczyny z kalendarza. D dziewczyny z kalendarza, Upiór w operze i ostatnio. Takie tak planówki, może go może nie zauważyliście. Dużo seriali i tak Na dalej. Bardzo charakterystyczna. Charakterystyczny aktor. I przede wszystkim Rzym. E, jeżeli nie widzieliście Rzymu, Rzym... E, serial, rola, serial. Serial. serial e, rola, rola dosyć specyficzna. Gaius, Gaius Julius Caesar czyli Cezar. Jeżeli nie widzieliście Rzymu, polecam obejrzenie Czaran Hindsa w tej roli naprawdę, no, pomijając już to, że, że serial jest godny polecenia, ponieważ jest zrobiony przez BBC razem z HBO, co oznacza warsztat techniczny jakość i jakość historyczna są, tak? BBC plus pieniądze HBO i jakby... Mm, no tak, no. Wyobraźcie sobie. E, no więc zacząłem ciągu który tutaj gra drugą planówkę. Znaczy nie, nie drugą planówkę. No, no tak, że... tak samo jak z biografią tego Petera Sellersa, że nagle zaczynam, przestaję wierzyć wchodzenie do kina, zaczynam zawierzać odbiornikowi telewizyjnemu. No tak. Że telewizja teraz, jeżeli uważacie, że kino schodzi na psy, to zaczniecie oglądać telewizję. Telewizję, tak, tak. To jest coś takiego, co no, ja myślę, że tak się zgadzamy, prawda? Mm -hmm. Teraz y, coraz częściej oglądamy seriale i to seriale amerykańskie głównie HBO. I najprawdopodobniej HBO. może niedługo coś zrecenzujemy z Prawda? Bardzo chętnie, ja, ja z wielką przyjemnością. Proszę się, taki, taki drobiazg. Channing <grytanie> występuje w, w nowej wersji Miami Vice. Ale <grytanie> ja się boję tej Miami Vice, bo, bo, bo, bo dla mnie Miami Vice to jest, wiesz, y Białe garnitury, tak. wiesz, jakieś drinki. Znaczy fajnie, że że, fajnie, że, że, że, fajnie, że że, Michael Mann, fajnie, że Colin Farrell i fajnie, że Jamie Foxx, którzy na pewno są dobrymi aktorami, ale... No sorry, ale... Flamingi, no białe no. garnitury, to znaczy, jeżeli możecie zobaczyć zwiastun, zobaczcie sobie i powiedzcie nam, co o tym sądzicie dla nas to jest zupełnie odejście od tego klimatu Miami Vice, Miami serialu, Weiss, tak, tak prawda? bo to jest takie ciemne, nocne, życie mroczne. mroczne, wszystko jest zrobione tak jak było z tym Stomem Cruzem ten ostatni film, Zakładnik Zakładnik, tak Ale to jest właśnie to jest na sam samo kopytę, taki mroczne, wiesz módlmy się, żeby Man potraktował temat w sposób taki który będzie nas zadowalał, jeżeli chodzi o fanów Miami Vice, bo ja, ja jako dziecko oglądałem Miami Vice pamiętam i no, jest to coś myślę, film. świetny serial, naprawdę, nasz film, na serial ja pamiętam, ja pamiętam jak, jak on w pierwszym odcinku im uciekł i jedyny z dłoczyńca, którego nie nie, nie, nie, nie tego nie dorywali, i on uciekł, widać scenę jak oni stoją na plaży, a tam odlatuje, w wsinął w dalej ten samolot, no. jakiś taki ten i, i, i w, w drugiej serii jak rozpoczynają, to oni go w końcu dorywają, wiesz jak ja byłem wtedy szczęśliwy, że w końcu go dorywali. No, no i pl pl plus, plus, plus te dupy w, w czołówce i samochody no i no tak no, no zobaczymy jeżeli, jeżeli chodzi o samochody to ja myślę, że, że, że man dopisze. dobra, kończymy e, dzisiaj e, oceną Monachium e, ja plus. myślę, że cztery, cztery. ja cztery, to do plus ja myślę, że cztery, ponieważ ten film dostarczył mi takiej satysfakcji, jakiejś takiej moralnej, ja, ja, ja Spielberga ja, ja, ja, ja, ja może bym piątkę dał, może piątkę byś dał piątkę byś dał no to jest dobry film to jest znaczy, sam sobie odpowiedziałeś. To jest dobry film. To, jest dobry to nie film. jest bardzo dobry film. To jest dobry film. To jest dobry film. No to może masz rację. No to na 4+. 4. Dobra. Cieszymy się, że możecie być z nami i słuchać naszych wypocin. Wazelina. Bazelinka. Kupcie sobie jakiś układ wydechowy z naszej strony. <głos> <głos> Ale... No dobra, dobra, dobra. Co będziesz teraz spuszczał? Rumble Groove, George Fletchera, jeżeli. No, mam nadzieję. Nie, nie, jestem prawie pewien, że nie słyszeliście George Fletchera nigdy u nas w audycji. To jest taki. Hmm, no, posłuchajcie. Rumble Groove, George Fletcher. Żegnają Was oksza. I Kortas, Miłego tygodnia. Na razie.